W czterdziestym celu, Was znowu, Oksza. I znowu, Cortes. I znowu będziemy rozmawiać o filmach i znowu Wam opowiemy parę fajnych ciekawostek. Zapraszamy. Kortes, <zysy> powiedz mi, co widziałeś przed chwilą. Przed chwilą oglądaliśmy nowy zwi zwiastun nowego filmu Udygalena? Aha, okej, okay. ja ale nie powiedziałem wcześniej, że e, trochę Wam popsujemy zabawę z oglądania tego z Gastonu, bo najlepsza zabawa polega na tym, e, i właśnie przed chwilą Kortezowi to pokazałem, że. E, Oglądanie tego zwiastonu to jest e, trochę trochę po, polega na, na takim efekcie zaskoczenia, bo oglądać ten zwiastun to nie jest typowy film Woody Allen, przynajmniej nie wygląda tak zwiastun. to jest tak, normalny thriller z, z doborową psadą, nakręcony w stylu zupełnie odmiennym od tego, jaki preferuje Woody Allen. Woody Allen raczej lubi takie, takie szerokie, e, duże plany, a tutaj jest wszystko na zbliżeniach, na emocjach. E, to jest thriller trzymający w napięciu e, z MacGregorem, mm -hmm. z, z Farelem. Z, z Farelem i z Tomiem Wilkinsonem, z, z, z, z Tomu, z Tomu Wilkinsonem eh, Academy Award Winner. <grystanie> e, i, I jest coś takiego m, ciekawego w tym, co, co robi teraz Woody Allen, bo trochę mu się coś pozmieniało. E, w ostatnim filmie, nie wiem czy pamiętasz, ja nie widziałem tego ostatni, widziałem przedostatni tak <grystanie> zwany film o tenisistach. Um, Matchpoint, nie pamiętam, jak się to nazywało po polsku. Natomiast nie widziałem ostatniego. Ostatni to jest Scoop. Oglądałem. Tak, oglądałeś. Nie wiem czy wiesz, ale zwiastun tego filmu też jest bardzo podobny. Też jest zrobiony na... Też troszeczkę szokuje, to znaczy ogląda się ten zwiastun. I nagle do, na końcu się dowiadujesz, że to jest film Woody'ego Allena i też jest jakby coś Ci nie pasuje, nie ma jazzowej muzyki w tle, <grym>, nie ma jak się ogląda ten film to, to, to, to widać, montażu. Nie, widać, że się to Woody Allen. widać, że to jest Woody może Allen może tutaj będzie to po, podobnie ale coś się zmienia w Woody Malenie, prawda? Z, tak, zmienia się, zmienia się i to dlatego, że Woody Allen już nie jest tak eksploatowany w Stanach jak był kiedy, kiedyś wcześniej um, on już dla producentów amerykańskich nie jest produktem który, na którym można zrobić pieniądze, mhm. natomiast on jest bardzo eksploatowany jako, znaczy bardzo lubiany w, w kinie europejskim. To jest to, to, tak no zwany. Tak Reżyser było, europejski w Stanach. Ale, ale, ale nie było tak zawsze? Tak, tak. było. Tak było. Kiedy, więcej kiedy było... zapraszano na Oscary. Tak, tak. Um... Więcej był, więcej był jakby lubian, bardziej lubiany był w Europie. Mhm. A Judy Allen ostatnio zaczął kręcić filmy gdzieś w, w Ameryce Południowej, w, w Londynie, czyli po prostu jeździ po świecie. I z tego co się dowiedziałem ostatnio z jednej z gazet, e, Allen po prostu dostaje pieniądze z budżetu miasta. To znaczy miasto e, w danym, na przykład Londyn, czy, czy, czy nie wiem, tam w Brazylii jakieś inne, e, ma z tego jakieś profity, że akurat u, u, u, u nich film jest realizowany. I, znaczy, to wygląda tak. Z tego co ja się dowiedziałem w ogóle, e, jak kiedyś była, tak, był taki, taki pomysł, żebyśmy realizowali swój film w, w Niemczech. Perspektywy snu, ja, tak, tak? Był ja taki mam. pomysł. Tak, i dostaliśmy taką informację, że jeżeli e, podpisujemy umowę z jakimś miastem, na przykład w Niemczech, to w tym momencie miasto daje, daje kasę na to, żebyśmy realizowali film, po czym zastrzeżenie jest takie, żeby pieniądze zostały wydane tylko w obrębie miasta. Mhm. Czyli w tym momencie, że jednocześnie miasto daje pieniądze, ale na tym zarabia. I tak Le. samo było to jest z filmami Wego Alena. Że akurat miasto, jak tak, na tak przykład Londyn, jeżeli daje kasę ze swojego budżetu, to zarabia. I w gazecie została podana taka propozycja, że może w takim razie moglibyśmy zabrać Diego Alena do Warszawy, żeby miasto dało, dało kasę. Z tego, ale z tego co ja pamiętam, to, to Hanna Gronkiewicz bardzo ostatnio, jak, wiesz, jakiś był przeciek i dziennikarze dokopali się do jakiegoś, jakiegoś raportu o kiepskim stanie finansowym miasta. Mm. Może, no może. Co to masz? Chciałem coś powiedzieć w okolicach nowego Indian Jonesa. No, wiem, że temat już wałkowaliśmy, zdaje się, mm -hmm. ale tak krótko tylko powiem, Spielberg puścił parę na temat, na temat rzekomo nowej trylogii, no to jest Masa Plotek, tak? spytałem go dlaczego odrzucił scenę Rabonta no i powiedział, że on i George uznali, że właściwie to nie jest właściwa historia na tym etapie sagi. Albo by te by było z tym, tym, tym scenariuszem był, był gotowy, Nie wiem czy pamiętasz, był na pewnym etapie był gotowy scenarz Franka D'Arabonta. I to by się wydawało jakby na taka na na, naturalna symbioza. To znaczy Dara, Frank, Frank D'Arabonta jako scenarzysta, George Lucas i Steven Spielberg jako no, tak. producenci reżyserzy. No i w końcu to nie wyszło i nie wiadomo było dlaczego. I okazuje się, że tak naprawdę oni planują, składają do kupy, no tak to wygląda przynajmniej, nową trylogię, która ma mieć nowego bohatera. Tutaj reporter przywołuje, reporter, który, który pisał tą, tą, tą wiadomość, przywoływał trylogię Terminatora, co by się wydawało chyba dobrym porównaniem. I mielibyśmy nowego bohatera, tak? I plotka jest taka, że będzie to Sheila Lebew, tak się nazywa ten, ten pan, chyba. Ostatnio mogliśmy go widzieć w czym? Ostatnio był w tym, w Transformers. W tak. jeszcze w, w Dysturbi, w, w, w, w, w, w Niepokoju. W, w Niepokoju. Uważasz, żebyś mi po, <that> <that> po powiedział w Transporting. <What> no właśnie, właśnie. Co masz jeszcze, bo ja chcę zakończyć swoim Twoim No nie wiem. Mocny akcent na koniec. Ja mam jeszcze taką informację, czy znaczy, też do, dookoła. Um, do, do, dookoła trylogii Indiana Jonesa i, i Sheila w który notabene, jak się okazuje, e, robił filmy jeszcze przed urodzeniem, Tak. jak wskazują to... bazy filmu Webu i IMDB. E, pan się urodził w 86. E, A już podkładał głos do jednego z filmów Mija Zakiego w 84. Tak, sprawdźcie, to naprawdę, to jest bardzo ciekawa informacja. My myśleliśmy, że to filmy się pomylił, ale on po prostu skopiowali, skopiowali to, IMDB. To jest, no właśnie. Mm -hmm. No coś, coś, coś jest tam nie tak wyraźnie. Eee, nie, nie wiem, czy powiedziałem, Shia w każdym razie wracając już, kończąc ten temat, e, Shia LaBeouf ma grać rzekomo właśnie nowego Indiana Jonesa. E, ta postać będzie wprowadzona, e, będzie wprowadzona w, w Indiana Jones i Królestwie Kryształowej czasz, Czaszki e, i ma jakby naturalnie przejąć od Indiana Jonesa, który już zaraz się przekręci po prostu i, i, i, i nie będzie już go można eksploatować. E, a, aczkolwiek Ford się bardzo dobrze trzyma z tego, co słyszałem. Ford, jeszcze dodając do tego wszystkiego no, taką, tak, tak, taką małą informacyjkę, Ford będzie e, teraz robił dwa filmy. Jeden ze Spielbergiem. Um, e, jeden z nich się będzie nazywał Lincoln i będzie opowiadał po prostu o prezydencie Lincolnie. E, Ale Lincolna będzie grał Liam Neeson. Liam Neeson, a nie Harrison Ford, żeby była jasność. E, to taki, tak, taka krótka informacja. No kończ, kończ na swoją farą. Kończę, kończę, kończę informacją, która będzie... Swojego rodzaju jakby nawiązaniem do, do tego, o czym będziemy rozmawiali e, w, w tym odcinku. A tak zwany Kmin. E, tak, tak. Chodzi po prostu o informację, że w, w tym roku będzie premiera nowego filmu Skolimowskiego. Ameryka. Mm -hmm, mm -hmm. Skolimowski, bardzo znany, bardzo ceniony w, w Polsce, zrobił kilka dobrych filmów. E, tylko, że nie było o nim głośno od 1989 roku, kiedy realizował e, taką dość dziwną według niektórych nieudaną e, ekranizację książki Gombrowicza Ferdedurka. Mm -hmm, tak, w, Anglii, tak, w Anglii. Tak, tak, tak, tak. słyszałem o tym. E, Nie widziałem tego. Kiedyś, coś... kiedyś, kiedyś, kiedyś no, przy, którymś, o, przy którejś okazji mówiłem Wam o mm, takim <grym> porównaniu kina amerykańskiego i, znaczy zachodniego i polskiego, mianowicie w, na zachodzie, jak człowiek zrealizuje kiepski film, to automatycznie jest jakby śmierć dla niego, jeżeli artystyczna. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to jak ktoś zrealizuje kiepski film, to zrobi, dadzą mu do zrealizowania dwa następne, na wszelkich badaniach, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście on jest tym kiepskim ja reżyserem. Jak późno. Tak? Jak, Co? jak, jak pójszo, prawda? I tak samo jest, jest, jest najprawdopodobniej ze Skolimowskim, że w 1989 zrealizował film i dopiero w 2008. Miał tak duży, e, dużą przerwę w, w reżyserowaniu, że dopiero teraz zrealizował następny. Jest fajna obsada. Helen Mirren, Harvey Keitel, Dennis Hopper, Jennifer Justin Lake. Niesamowita obsada. E, Muzyka robi Michał Lorenz, ten sam, który realizował muzykę do, do Ferdy Durka. A, a opowieść jest ekranizacją książki e, bazującej na, los na, na losach Heleny Modrzejewskiej która pojechała do Ameryki, żeby żyć w komunie. I najśmieszniejsze, że ja sprawdziłem to i rzeczywiście tak było. I Modrzejewska razem z Sienkiewiczem i spółką pojechali w 1876 na emigrację do, do Anaheim w Kalifornii. To jest dziki zachód, słuchaj, to jest XIX wiek. W Kalifornii, na dzikim zachodzie był, był, był Sienkiewicz i Modrzejewska. Sienkiewicz wtedy zrobił szkicę węglem, i w, wrócił razem z innymi, a Modrzejewska tam została, zrobiła karierę, nauczyła się angielskiego i grała na deskach teatru i w, chyba w jakichś filmach. Uh -huh. tak Niesamowita, jak historia. Jak... Niesamowita historia. Niesamowita mhm. historia i e, mam nadzieję, że, że ten film będzie o wiele lepszym jakby spojrzeniem na Modrzejewską, dlatego, że wcześniejszy serial był Jana Łomnickiego mhm. z Krystyną Jandą. Mhm. Wszyscy uważali, że, że serial jest taki sam, ale to, że, że, że rola Jandy jest tragiczna, dlatego, że e, słyszałem taki, taki, taki głos, że gdyby rzeczywiście Modrzejewska była taka, jaką przedstawiła Krystyna Jandę, to nigdy by nie chciał jej oglądać. <śla> No, więc e, czekamy na film hmm. nowy, nowy film Skolimowskiego, który grał w filmie, o którym teraz będziemy mówili. Hmm. No dobrze, dobrze, dobrze. Racja, rzeczywiście. To bardzo ładne nawiązanie, faktycznie. ja się też zastanawiałem, skąd, skąd się tam wziął. No dobrze, e, tyle newsów. Przejdźmy do recenzji. Celuloid. Nawijamy na filmy. Filmem, który będziemy teraz omawiać, jest film Eastern Promises Davida Cronenberga. No czyli po polsku prawdopodobnie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że wschodnie obietnice. Muszę Albo zobacz. Znaczy, to, to jest o tyle ciekawe, że akcja filmu dzieje się y, w święta. Akcja filmu dzieje się w święta, rzeczywiście. Tak. tak I To tak. jest z jednej strony. Jest, to, to, to, to, w, można... w ogóle tego nie widać. W ogóle tego nie widać. Ja, nie, ja tego nie zauważyłem. Nie Pan, taki ale instancji. akcja dzieje się w święta i mm -hmm. jest to o tyle, w tym momencie tytuł jest dwuznaczny. Dlatego, że z jednej strony rzecz dzieje się, znaczy chodzi o rosyjską mafię e, w Londynie i w tym momencie mamy właśnie te wschodnie obietnice, czyli wschód, mm -hmm. czyli Rosję. A z drugiej strony jest ten Eastern, czyli, czyli to nawiązanie a, do świąt. Tak, no tak, rzeczywiście, w, w Wielkanocy. Wielkanocy, mm -hmm, no właśnie. Mm -hmm. I w tym momencie właśnie, trudno stwierdzić, o, o, o jakie znaczenie chodzi, ale najprawdopodobniej właśnie specjalnie został tak wymyślony, żeby chodziło o, o właśnie taką tą dwuznaczność. Mm -hmm. krótko, po, krótko powiem, bo zwykle o tym zapominamy, o czym jest film. <laughs> Film jest to, to jest taka bardzo prościutka historyjka dziewczyny, która znajduje, która pracuje w szpitalu i której umiera na rękach kobieta z dzieckiem no, znaczy, przy porodzie, kobieta, przy porodzie tak, tak. umiera kobieta pozostawia dziecko i swój pamiętnik w którym opisała tak straszną drogę hmm. przez mękę którą przeszła w takim podziemiu londyjskiej mafii, rosyjskiej mafii w Londynie tak znaczy była no prostytuowana, ona dojść, bita, tak. gwałcona i tak dalej, tak, tak, tak, i tak dalej. Ja tak, tak. próbuję dojść do tego, co się dzieje. Tak. Dociera kto, jest, do, kto, jest, do, kto jest za to winny? Um, temu winny? Um. do dokończyć? Tak, dam Tak, Próbuję po prostu odkryć, czy dziecko ma rodzinę jakąś, żeby móc przekazać to dziecko komuś w jakieś dobre ręce. No i przy okazji zamiast odkrywać, kto jest rodziną, to odkrywa jakieś tajemnice sekrety I ten fajna psada. Wiggo Mortensen głównie, głównie Wiggo tak, Mortensen, tak. Naomi Watts, e... Vincent Cassel, tak. e... Też, e... Armin Miller.. Stan. Stan. No, znany z tego głównie, A... z, z tego, mm, nie głos, nie dźwięk, tylko, no, No, no, no, no ja nie też? pamiętam, ja nie pamiętam. Aż tak Blask. Blask. Blask, ok, Blask. dobrze, racja, Armin I Jerzy Skolimowski, o dziwo, bardzo fajnej roli. Bardzo fajnej roli. Ogólnie, ja, ja chciałem tylko przypomnieć tak po, pokrótce, że mm, to jest film, który jest dosyć, jak to młodzi mówią, lightowy w, w kolekcji filmu Emberga, bo nie jest bardzo ciężki. Tak, to jest właśnie ta, jakby, jakby dalszy ciąg współpracy Cronenberga z Mortensenem, gdzie spotkali się na planie filmu, który o dziwo, re, re, też recenzowaliśmy. Mhm, tak, recenzowaliśmy historię przemocy w, w, bodajże w zeszłym tak, roku. Właśnie, tak, light, lightowy film. Mm -hmm. no. bardzo, bardzo taki... Znaczy, no może nie lajtowy, ale, ale taki no. rzeczywiście... Biorąc pod jest uwagę tak w jego wcześniejsze filmy mm -hmm. w stylu Pająk, gdy człowiek się może wynudzić na śmierć... Albo Existence, tak? Które nie, Existence jest też... to, to zakręcone było, ale to wiesz. To, to takie to ma tendencję do takich... Um, no takich troszeczkę czasami dziwacznych obrazów, nie, nie, nie ujmując nic z ich, z ich jakby wartości, tak, to znaczy... Film, film warto obejrzeć głównie dla Mortensen'a. Tak, znaczy, historia, tak. historia jest fajna, mm -hmm. ale oprócz tego jeszcze Mortensen, no można powiedzieć, że króluje na, tak. na ekranie. Przypomnę, że Mortensen był nominowany do odwołanych w zeszłym tygodniu, chyba w zeszłym tygodniu. tych globów, tak. globów. I nie tylko on, dlatego że również jeszcze kompozytor Howard Shore i, i w ogóle sam film. Tak. Ten tak, film tak. również był, był nominowany. Tak, także warto zobaczyć. Nie sądzę, żeby miał jakieś szanse na Oscarach, bo to też nie jest e, taki obraz, który by zdobywał Oscary. Mm -hmm. e, I tam pewnie jak zwykle skoszą, sk skosi wszystkie Oscary, nie wiem, American Gangster albo albo Film Coenów, albo. Ale jednak warto zaznaczyć, to że jest nominowany. Jest mówić. warto to znaczy, że jest nominowany, tak. oczywiście. Film, e, znaczy w ogóle Mortensen jest, jest niesamowity w tej roli. Gra takiego rosyjskiego bandziora, który, który był kiedyś w więzieniu i teraz się przeniósł do, do Anglii. Natomiast niesamowite w aktorstwie jego jest tutaj to, że, że on się nauczył mówić po rosyjsku i to nawet całkiem biegle i nieźle. Tak, No i z tego, co, co, co ja wyszukałem informacje, tam specjalnie pojechał do Moskwy, Sankt Petersburga i na Ural, żeby tam samemu pojechać, żeby sam, sam się nauczyć. Czytał książki o rosyjskich wiesz tam łagrach, żeby jeszcze bardziej tak jakby wczuć się w tą rolę, to ten różaniec, który on trzyma przez cały film, to jest taki różaniec, który będą przez jakiegoś więźnia rosyjskiego przetapiany z zapalniczki. <grymne> no tak wiecie, wiesz, to tak ja, bardziej podkreśla. Klimat, klimat jest. Coś, w czym Cronenberg jest niesamowity i to niewielu reżyserów rzeczywiście potrafi. Uh -huh to jest takiego specyficznego klimatu, a mm -hmm. te tak. wszystkie szczegóły grają. To nie tylko to, że, że, że Mortensen Morten Sen i kasel są świetnie dobrani jako takie właśnie dwa rosyjskie zakapiory, a, ale jeszcze ten ten no, cykl... też jest świetny, prawda? Kassel jest fantastyczny. Kasel jest kasel gra, gra takiego taki pierdolniętego koleżka, <śmiech> takie, ale tak, tak naprawdę ale, zdrowo. Ale kasel gra fiutów fantastycznie. I on się właściwie, on ma taką fiziz, że on się do tego no, faktycznie nadaje, bo on ma twarz takiego po prostu takiego dupka. I, i cała cały cały ta otoczka, ten klimat, ta restauracja, w której to wszystko jest, dookoła której to się wszystko toczy i e, e, e, e, e, e, te wszystkie rozmowy, ten, ten, ten, ten, mhm, ten, tak. ten, no, to wszystko to ma jakiś taki swój klimacik, e, który udało się bardzo ładnie Kronenborgowi Um, Pogadać nagiego Mortensen'a. Pogadać nagiego Mortensen'a. Um, jeszcze chciałem powiedzieć, że ten film ma bardzo prostą historię, tak jak powiedziałem na samym tak, początku. Tak. Ma, naprawdę to, to nie jest nic bardzo skomplikowanego. Mm -hmm. Ma fajne zaskoczenie gdzieś tam na końcu, ładnie poprowadzone zakończenie, co nie zawsze się udaje w tego typu filmach. Jeżeli masz prostą historię, tak. to czasami wszystko jakby klap, bardzo wiele mieliśmy takich przykładów, prawda? czy film bardzo ładnie jest poprowadzony, w pewnym momencie, w pewnym momencie nie, nie umieją go twórcy tak. zakończyć. I tutaj nieprawda, tutaj bardzo ładnie jest wszystko poprowadzone konsekwentnie do końca. Ehm, czysta przyjemność zaglądania, myślę, czysta przyjemność. Niesamowite jest też taka informacja, że e, główna aktorka, no mi Watts, tak, na dwa tygodnie przed kręceniem filmu dowiedziała się, że jest w ciąży. I próbowała to ukryć. Kronenberg, który był przy przymierzeniu kostiumów, odkrył to bardzo łatwo. Ale najbardziej niesamowite jest to, że biorąc pod uwagę to, o czym jest film, to było troszeczkę takie. Mm, Um, no jest jakiś taki dreszczyk, prawda? Że mm -hmm. rzecz dzieje się, kwestia dotyczy właśnie też do, do dziecka i to dziecko cały czas jest w takim niebezpieczeństwie, mm -hmm. czy przeżyje, mm -hmm. czy nie. A, a tutaj wiesz, ona wiesz, decyduje się grać w tym w tej ciąży, wiesz, że, że jednak nie, nie jest przesądna. No tak, no tak, wiesz, no, Można. Eee, najfajniejszą informacją jeszcze jest fakt, że oczywiście nasz Roda, że z Kolemowską występuje w mm -hmm. tym filmie. W, ta, w też w też takim epizodzie, e, ze Skolimowskim też jest to też fajna historia. Mm, mianowicie z jak realizował, e, jak wstępował do, e, do łuskiej filmówki, mm -hmm. realizował jeden film, to znaczy tak. Jak zdawał do, do, do filmówki z Kolimowskiej, to pisał scenariusz do niewinnych czarodziejów Andrzeja Wajdy. I to polegało po prostu na tym, że on rano, znaczy przez, przez dzień zdawał, a w nocy pisał scenariusz. To było, tak, to, to było coś niesamowitego. Natomiast w trakcie, jak był w szkole, Realizował krótkie segmenty, specjalnie na zaliczenie poszczególnych przedmiotów, dlatego że w włoskiej filmówce trzeba zrealizować kilka różnych takich krótkometrażówek, na przykład film Niemy, Film taki, film owaki i w tym momencie to, to wszystko za każdym razem ma być jakby zaliczeniem przedmiotu. A Skolimowski sobie wymyślił w trakcie szkoły, to po prostu zrealizuje sobie, zrealizuje sobie jeden fragment, drugi, trzeci, czwarty, a później to zmontuje. Mhm. I zmontował i automatycznie to było coś niesamowite, że po skończeniu szkoły od razu po prostu zmontował sobie wszystkie te segmenty, jakie robił na zaliczenia i zrobił film dyplomowy. No tak. I wiesz, ja broniłem dyplom i już... Był po, po jednym filmie panometrażowym za sobą. To było coś tak niesamowitego. No. Okej, okay, jak, oceniamy? jak oceniamy? Ja myślałem... Czwórka, <śmiech> piątka? Hmm. Zastanawiam się. To jest czwórka, to jest bardzo mocna czwórka. Ja ch ch chciałbym dać piątkę, ale nie ma w tym filmie coś takiego, czegoś takiego, żebym, żebym się nim zachwycił. E, ale tam w, z... w tym filmie jednak było coś, co, w czym się zachwyciłem i dam piątkę. <śmiech> tak? A, bardzo fajny, bardzo mi się podobał. 4, plus, e, to ty pewnie 5, 5, tak? 5. Tak, 5, pełne 5. Ja e, mnie 4, plus, dlatego że jakoś nie niesie dla mnie ten film nic takiego. Nie podobał Ci sobą... się Nagi Mortensen? Nagi Mortensen był świetny. Już niebawem w celuloidzie.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 Postać, którą ty bardzo polubiłeś. Nie wszedł do... Myślę, że wszedł do King Panie, w z tej szczyt, bo okay. się zapędzamy no, no. I, I piątka. No ja też. No, zapraszamy. <grym> zapraszamy. E, myślę, że tyle na, na, na, na, w tym odcinku. E, mm -hmm. Żegnamy się z wami. E, postaramy się rzeczywiście... E, był jakiś tam komentarz u nas na stronie, że, że, że, że nasze odcinki są za krótkie. Postaramy tak? się je wydłużyć. Nie chcemy was nudzić po prostu, dlatego mówimy wszystko szybko, postaramy się wszystko kondensować e, i nie opowiadam o pierdołach. E, ale jeżeli chcecie, możemy nagrywać jakieś takie dwugodzinne odcinki, nie ma tam żadnego tam problemu. <laughs> Tylko ściągajcie teraz. <laughs> Tylko ściągajcie. Jeżeli macie dalej jakieś sugestie, oczywiście zastanowimy się, była jakaś sugestia na temat seriali. No ale rozmawialiśmy z Cortezem i doszliśmy do wniosku, że po prostu jest troszeczkę problem, po pierwsze my trochę inne seriale teraz oglądamy, a po drugie e, jest e, susza serialowa, więc trudno się podniecać czymś co się oglądało tak, e, pół roku to, temu. To, to, to, to dobre to się pokończyło albo czeka na następną edycję. Tak jest, dokładnie. Także jeżeli się w seriale wznowią to zaczniemy o czymś tam opowiadać, na razie może skupimy się na filmach. Okej. Okay. Okay? To do przyszłego odcinka, żegnają was okrza. I Cortez. Trzymajcie się.